Jaki był ten dzień, pytam pod koniec dnia Za moim oknem unosi się szarość mgła i widzę jak rdza Pokrywa serca wielu ludzi, a w takich ciemnościach Uwierz, łatwo się zgubić, to łzy kobiet i marzenia dzieciaków Miejska rutyna, awantury i siniaków, nikt nigdy nie wie Jak i kto, widzisz tylko dno, przyciąga cię to złobo działa jak magnes Chce odebrasz nadzieję? Ty chodzisz po ścianach, a diabeł się śmieje. Nie widzisz sensu, rozczarowania, problemy. Wokół epidemia, bzdura my to bierzemy. Od razu do siebie, bez pytań jak leci, to o tym wciąż piszą mu liczni poeci. Pamiętaj, że masz wybór, dno lub niebo. Chcesz zostać częścią tej iluzji, kolego? Jaki był ten dzień? Co darował, co wziął? Czy nas wyniósł pod niebo? Czy rzucił na dno? Jaki był ten dzień? Co darował, co wziął? Czy nas wyniósł pod niebo? Czy rzucił na dno? Ty, tu nagły atak spawacza Was obrzydłacza, was to wykańcza Jak nie macie 100% procentów dla żacza Tycha z wodu mikrofonu nie wyłącza Nawet w noc czarną jak czarna hańcza Nowy dzień i nowa szansa Radio, telewizja, cały czas kłamstwa Obywatele okradani przez własne państwa Babilon system generuje zniewolenie Preferuje przerażenie, depresja Że pokolenie mamy tylko w I ciężkie brzmienie Słyszysz was i czujesz że Yeah. Poznań to nasze korzenie, do nich powrót A skurwie lezi, śrobią na odwrót Odcinamy im powrót i dzień południu. Wildecka banda pali skurwiel i podmiot. Jaki był ten dzień? Co darował, co wziął? Czy nas wyniósł pod niebo? Czy rzucił na dno? Jaki był ten dzień? Co darował, co wziął?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 to dzień czy noc, stara czy nowa Żyły na wierzchu, pękająca głowa Schizofrenia czy inna choroba Wątroba poddana działaniu mikroba oczy spojrzenie jak przenikającego chłodu prześwięca na wylot, wychodzisz do ogrodu wokół się unosi koszmarny odór z brodu, A ciebie nieustannie coś pcha do przodu Czujesz powoli jak strach cię pogrąża Nieskończony czas za tobą mnie nadąża Szare twarze w zamglonym koszmarze Tajemnicze postacie na tajemniczym obszarze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 no, bez wyjątku kaczmi, wiesz, każdy ma problemy. Ważne jest to, jak je rozwiążemy. Zaczniemy od nowa, bo jutro też zejdzie słońce 2005, tak radosne i tak gorące Nie mów, że pierdolę, bo wiem o czym mówię Tu mnie na ulicy, na pewno się nie zgubię Bo uwierz naprawdę, świat się na tym nie kończy Jest jedna ważna rzecz, która nas połączy Słowo nadzieja, że jutro będzie nowy dzień Więc go ceń, bo życie to nie sen Tylko problemy, z którymi ciągle żyjemy Cieszymy się, wkurwiamy, a czasem płaczemy Lecz wolę to, niż ciągle uciekać Do świata bajek na ławce, wciąż narzeka